Sobota, 9 kwietnia tak naprawdę zapadnie nam wszystkim w pamięci. Tak będzie na pewno. Chciałbym jednak, słuchajcie, podejść do tego z innej strony, bo media podają, że jest to wielka tragedia wielkiego człowieka, wielkiego polityka. Mogę się zgodzić z kilkoma aspektami. Z pewnością jest to wielka tragedia. Z pewnością Wielkiego człowieka, ale czy wielkiego polityka. Nie chcę nikomu oczywiście tutaj ujmując, ujmować. Nie chcę nikomu niczego odejmować oczywiście. Sam idąc, idąc na wybory kilka lat temu głosowałem na Lecha Kaczyńskiego. Nie wstydzę się tego, głosowałem i już po kilku miesiącach, czy też po kilku tygodniach do miesiąca, okazało się, że był to wybór błędny. Niestety. Może nie tyle wybór samego prezydenta, co też, co też jego partii rządzącej i, i, i tak dalej, i tak dalej. To się wszystko ze sobą wiązało. Słuchajcie, chodzi mi o to, że za życia, kiedy Lech Kaczyński żył, wiele się złego mówiło na jego temat. I to nie tylko media, to także koledzy z partyjnej, może nie tyle z partyjnej, co z politycznej ławy. A teraz w pewnym, w pewnym okresie coś się stało, wielki przełom i wszyscy są przyjaciółmi Lecha Kaczyńskiego. Jest to w pewnym stopniu nie fair według mnie, bo ok, mogą być przyjaciółmi, jeżeli chodzi o człowieka, jak najbardziej. Ale dlaczego teraz wszyscy zaczynają się zgadzać z jego poglądami politycznymi? No To jest no sensowne według mnie. Bo co to za różnica, czy prezydent żył, czy, czy też nie żyje? Jeżeli wtedy nie zgadzałem się z jego poglądami, to teraz też się nie zgadzam z jego poglądami. Co mi się również nie podoba, słuchajcie, wszyscy, mm, wszyscy, wszyscy są no, w żałobie narodowej. To jest dla mnie zrozumiałe, ale nie podoba mi się, że zaczynają się przepychanki polityczne. Można byłoby to odłożyć na kilka dni, na jakiś czas naprawdę, chociażby tej żałoby, która trwa, jak wiadomo, do soboty. I można byłoby odłożyć to wszystko i spokojnie spokojnie to przeżyć tak, w takiej chwili, chwili zadumy. Ale słuchajcie... Jak mają politycy odłożyć tak naprawdę <śmiech> chwilę, chwilę zadumy, jeżeli zwykli ludzie nie potrafią jakiejś takiej pazerności swojej, jakiegoś takiego wewnętrznego, czy też który się wewnętrznego uzewnę uzewn e, uzewnętrzniającego się hmm, takiej nienawiści? Wczoraj, oglądając program na pana Pospieszolskiego. Jakoś w pewnym momencie go po prostu włoży, włączyłem i patrzę, pan pospieszalski podchodzi do różnych ludzi i pyta, co tak naprawdę czują. No i podchodzi do pewnego starszego pana, a starszy pan y, powiedział tylko, ludzie, nie głosujcie na Komorowskiego. Tak sobie pomyślałem, stary piernik, przyszedł opłakiwać prezydenta, a jeżeli ktoś podchodzi do niego z kamerą i z mikrofonem, już zaczyna pieprzyć o polityce. No, jest to nie okej okay według mnie, bo jeżeli przychodzi się na jakąś taką naprawdę, na taki moment zadumy, podchodzi się do Pałacu Prezydenckiego i, i tak dalej, no to kurczę, nie mieszajmy w to wszystko tej obrzydliwej, podłej polityki. Takie ja mam przynajmniej odczucia. Nie wiem, czy macie podobne, ale tak mi, tak mi to przechodzi przez myśl. Kolejna rzecz, wiemy, że eee, Mamy te 60 dni na rozpisanie wyborów prezydenckich. W bardzo trudnym położeniu jest teraz właśnie rzeczony pan Komorowski, bo powiedzmy sobie szczerze, jest teraz, znaczy przejął wszystkie obowiązki prezydenta, bo nie można powiedzieć, że jest prezydentem, przejął obowiązki prezydenta. No i każdy mu się patrzy teraz na ręce. I tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, no jest to jakiś problem. Z drugiej strony, jak dowiedziałem się o całej sytuacji, to pomyślałem sobie, że trzy partie straciły tak naprawdę kandydatów do prezydentury. Dlaczego trzy partie? No PiS. No bo ja podejrzewam, że Lech Kaczyński chciał startować i dalej o reelekcję się starać. Pan Szmojdziński no to niestety. No i teraz pytanie, czy, czy nie stracono także Komorowskiego? No właśnie, to jest, to, jest, to jest problem, bo według mnie jest jakby, nie z góry przegrany, ale jest jakimś takim zagrożeniu w tej chwili, jeżeli chodzi o prezydenturę. Pytanie, jacy kandydatowie będą, jacy kandydatowie co ja mówię, jacy kandydaci będą teraz wystawieni przez określone partie i jak będzie wyglądać ta y, kampania prezydencka, bo nie wyobrażam sobie kampanii, która byłaby tak zawistna i tak drastyczna jak poprzednie kampanie prezydenckie. No, w obliczu takich sytuacji wydaje mi się to Chyba niemożliwe, żeby, żeby wszyscy jakoś tak drastycznie podchodzili do tej sprawy. No ale jak to będzie, to czas pokaże. I na koniec chciałbym powiedzieć, słuchajcie, że nie jestem takim ludzkim ignorantem, że nie będąc zwolennikiem politycznym Lecha Kaczyńskiego, jakoś nie nie wzruszyła mnie ta, ta sytuacja. Owszem, wzruszyła. Nawet zastanawiałem się, jak wygląd, będzie wyglądać teraz em, Polska. Może nie w takim medialnym znaczeniu, jak wszyscy przedstawiają to, że tragedia, że Polska e, nie może teraz istnieć, ble, ble, ble, Nie, Polska będzie istnieć, trzeba żyć dalej oczywiście, ale jest to jakiś zwrot. Zwrot z pewnością. Czy to w dobrym kierunku? Mam nadzieję, że tak, że dojdzie do jakiegoś takiego w końcu... Y, Przełamu, przełomu, w sumie, nie przełamu, przełomu politycznego, że może w końcu ta polityka będzie dla dobra Polski, a nie tylko walką o stołki, o większe pieniądze. Zauważcie, że Putin, premier Rosji, wspaniale pokazał, jak naprawdę można zagrzebać gdzieś polityczne niesnaski i podejść jak człowiek do człowieka. No, mam nadzieję, że i nasi politycy zrozumieją to, i nasi politycy także e, jakoś zaczną inaczej działać. Słuchajcie, co mi się dalej nie podoba, to już taki, taki koniec. Mówi się o ofiarach tej tragedii, o znanych osobistościach, znanych lub też mniej znanych. Ale nie wspomina się praktycznie, nie wspominało się o, tak bym, tak by to było bardziej poprawnie, nie wspominało się o całej obsłudze samolotu. A oni też jednak zginęli. To są też osoby dla swoich bliskich, bardzo ważne osoby. No, naprawiono ten błąd, że od wczoraj zaczęto, zaczęto mówić w końcu o, o także tych osobach. No bo kurczę, no... Zginął, cała, zginął cały samolot, tak, a nie tylko, e, nie tylko para prezydencka. Nie oszukujmy się. I dobrze, że zaczęto mówić o tych ludziach, bo tego brakowało. Przynajmniej. Mi. Słuchajcie, to był podcast Borys Trzyka w takim bardzo melancholijnym nastroju dzisiaj. No bo sytuacja jest także melancholijna. W ogóle chciałem nie nagrywać odcinka, ale stwierdziłem, że te kilka słów z siebie wydobędę. Podmucham do gąbki. Zapraszam was na stronę borystrzyka.wordpress.com i mam nadzieję, że za tydzień znowu się usłyszymy. A przynajmniej wy mnie usłyszycie, mam taką nadzieję. Także z tej strony mówił Łukasz Lubiński i zapraszam do kolejnego podcastu.